Minęła 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. W Islamabadzie początek negocjacji pokojowych Iran-USA. Stawką zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała zastępców Donalda Tuska. On sam wskazał dziesiątkę polityków, którzy mają przygotować partię na wybory. Wokół poznańskiego lotniska Ławica będzie ciszej. Port jesienią wprowadzi godzinę bez startów i lądowań. Przewoźnicy zostali już poinformowani o tej zmianie. Na początek Islamabad i pierwsze informacje dotyczące rozpoczęcia bezpośrednich rozmów USA i Iranu. W stolicy Pakistanu delegacje obu krajów spotkały się osobno z premierem Pakistanu, Shephazem Sharifem. Wcześniej trwały ustalenia dotyczące bezpośrednich rozmów. Po obu stronach mają im przewodniczyć wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. I szef irański, szef dyplomacji i przewodniczący parlamentu Iranu. Łączymy się ze specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia na Bliski Wschód Tomaszem Sajewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Powiedz, się. na jakim etapie są rozmowy? Wiemy, że w końcu doszło do nich Nie było to łatwe, bo delegacja irańska Przypomnę, naciskała na przykład, żeby najpierw Zakończyła się izraelska operacja Przeciwko Hezbollahowi, a ta jak wiemy Wciąż trwa, to są negocjacje trójstronne Uczestniczy w nich także mediator Pakistan Pierwszy wiceprezydent Iranu Twierdzi, że wynik rozmów zależy Wyłącznie od priorytetów USA Podkreślając, że porozumienie jest Prawdopodobne, jeśli urzędnicy skupią się Na interesach Ameryka na pierwszym miejscu A nie Izrael na pierwszym miejscu Jest jednak wiele punktów sporów to co wiemy, na agendzie dwie zupełnie różne wizje porozumienia pokojowego, dlatego pakistańczycy, gospodarze spotkania na razie studzą emocje, mówiąc, że to dopiero początek i dobrze, że udało się w jednym pokoju zgromadzić dwie delegacje. Tomasz Sajewicz, dziękuję bardzo. Policja Wolecku w województwie warmińsko-mazurskim wyjaśnia okoliczności śmierci bezdomnego mężczyzny. Jego ciało znaleziono wczesnym rankiem w Parku Miejskim. Służby wezwał na miejsce przechodzień, przekazał rzecznik Oleckiej Policji Damian Rytwiński. Jak ustalili funkcjonariusze, zmarłym jest 56-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności. Ciało nie posiadało widocznych obrażeń. Na polecenie prokuratora zostało zabezpieczone. Przyczyny śmierci mężczyzny ma pomóc wyjaśnić sekcja zwłok. Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała nowych wiceprzewodniczących sekretarza generalnego i skarbnika partii. Wśród zastępców Donalda Tuska są m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Barbara Nowacka, Tomasz Siemoniak, Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski. Funkcję sekretarza generalnego ponownie będzie pełnił Marcin Kierwiński, a skarbnika Jan Grabiec. Szef partii, premier Donald Tusk wskazał też, jak to określił, dziesiątkę na wybory. Dziesięć osób, które poprosiłem, aby zajęły się przygotowaniem do kampanii wyborczej, do wyborów, oceną politycznych atutów i słabości. Czas pokaże, kto z nich i kto spoza tej dziesiątki najlepiej będzie w stanie nas przygotować i poprowadzić do tego boju. A w tej dziesiątce są m.in. Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Cezary Tomczek, Paweł Bliźniok, Andrzej Domański i Adam Szłapka. W wyborach na przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, które odbyły się 8 marca, Donald Tusk uzyskał 97% poparcie. Był jedynym kandydatem. To są aktualności jedynki to kolejny balon białoruskich przemytników papierosów? Taki obiekt znaleziono w miejscowości Duchnów pod Warszawą. Leżał na polanie na niezamieszkałym terenie, mówi Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Koło godziny dziewiątej otrzymaliśmy informację od jednego z mieszkańców miejscowości Duchnów minie Wiązowna, że na polanie na terenie niezamieszkałym znajduje się obiekt przypominający balon. Na miejscu policjanci sprawdzili teren pod kątem pirotechnicznym, brak zagrożeń, czynności w toku. Jak podało radio RMF, przy balonie nie znaleziono ani pakunku z kontrabandą, ani karty SIM, czy urządzenia GPS. Drugi port lotniczy w Polsce wprowadzi ciszę nocną. W ślady warszawskiego lotniska Chopina idzie poznańska Ławica. Od jesieni między godzinami pierwszą w nocy, a piątą rano ruch będzie ograniczony do minimum. Dozwolone będą tylko loty państwowe i ratunkowe, a także lądowania awaryjne oraz opóźnione operacje. A wszystko dla komfortu życia mieszkańców okolic lotniska. W godzinach ciszy nocnej przewoźnicy nie będą mogli planować lotów z i do Poznania. Obecnie jest to kilka operacji na dobę, mówi rzecznik Portuławica Marcin Wesołek. Wraz z nadejściem piku przewozowego, czyli lipiec-sierpień tych operacji, które odbywają się w środku nocy jest nieco więcej. Są to operacje najczęściej czarterowe. Przewoźnicy zostali już poinformowani o tej zmianie i przy planowaniu rozkładu od sezonu zimowego będą musieli te zmiany w swoich rozkładach uwzględnić. Cisza nocna na lotnisku w Poznaniu zacznie obowiązywać 25 października. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuters. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. W wielu regionach pogodnie, jedynie na południu więcej chmur i możliwy deszcz. Od 5 stopni na krańcach północnych i południowych, około 8 na wschodzie do 12-13 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor-dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuters. Collagen Cito firmy Reuter. Reuter Nastawy stawy kości cerę. Klimat w całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 53% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w okolicach Poznania i Gniezna. W zachodniej Polsce oraz na Warmii, Mazurach i Podlasiu zagrożenie jest średnie. W pozostałej części kraju małe. Jedynka.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 Serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi, a flofarm. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę.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 Te czasy, radia Och, nie takie już mnie kochały, i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany, i na jak ty mnie porywały. Szansę masz jednym słowem, wykręcone rude włosy, tajemnicze trochę oczy i naprawdę niezłe nogi. Trudno. Lubię dziewczyny z klasą. Oczami za mną wodzisz, jak małe dziecko, które nowych miejsc się boi. Nie wstyd się, chciałabyś, żebym wiedział, bym rozumiał i się nie śmiał, ale nie wiesz, jak powiedzieć o tym, co się w tobie dzieje. Nie wiesz, jak mi powiedzieć o tym. Oj, nie takie już mnie kochały i szalały tu za mną panny. Kupowały mi wciąż szampany I na jachty mnie pomorywały Były takie, co wręcz płakały I z miłości ogromnej mdlały Kupowały mi wciąż szampany I na jachty mnie pomorywały. Urokiem, ale jakoś nic nie robisz. czyć wieczorem i nie mój się. Za to ja ci opowiem o miłości, o tęsknocie o marzeniach, puste no. Szalały tu ze mną panny Kupowały mi wciąż szampany I na no jachty mnie porywały Były takie co wręcz płakały I z miłości ogromnej mi dlały Ten głos, ta osobowość, ta charyzma Nieodżałowany Andrzej Załcha W jedynce to oczywiście piosenka Nie takie mnie kochały Złote czasy radia Witamy Państwa w drugiej części naszego sobotniego spotkania Wydawcą jest Dominika Jęc Realizuje Filip Wolski A prowadzi Kamil Wicik Dzień wyjątkowy, bo to dzień radia I o radio w Państwa życiu Właśnie dzisiaj pytamy 71 151 Facebook.com Także 22 645 22 66. Jaką rolę radio pełni w Państwa życiu? Dlaczego radio Państwo włączają? Czy dzisiaj radio kształtuje państwa, państwa gust muzyczny, czy na przykład piosenki usłyszane na naszej antenie są później dla Państwem takim drogowskazem. Są także elementem Państwa dnia, niekoniecznie już podczas słuchania radia. Zachęcam Państwa do dyskusji na zegarze, 14 minut po Piętnastej. Radio. Tu zaczyna się Twój Dzień. Państwo swoją miłość do radia wyrażają także w wiadomościach do nas pisząc o programie pierwszym. Przypomnę, że już za tydzień, 18 kwietnia setna rocznica powstania jedynki. Pan Michał na profilu facebookowym Jedynka to dla mnie coś więcej niż tylko dźwięk w tle to codzienny rytm, który zaczyna mój dzień i towarzyszy mi w każdej chwili. To muzyka, która poprawia nastrój i głosy, które są jak dobrze znajomi i chwile, które mają swój wyjątkowy klimat. Bez jedynki dzień traci kolory, staje się mniej prawdziwy. Bo radio to nie tylko fale, to emocje, wspomnienia i kawałek życia. Wszystkiego najlepszego w dzień radia. Dziękuję serdecznie panie Michale. Pozdrawiam. 71 151 facebook.com ukośnik 1 22 645 22 66